I'm singing in the rain. Just singing in the rain. What a glorious feel And I'm happy again I'm laughing at clouds So dark up above The sun's in my heart And I'm ready for love Let the stormy clouds chase Za moim oknem znowu deszcz Mokre, spadające krople Rozbijające się o blaszany dach Poddali kolejne burzowe grzmoty, deszcz, jego dźwięki i zapach tego całego zmoczonego świata, wszystko ociekające pochmurną wilgocią. Poranek zapewne przywita mnie zamglonym krajobrazem, a tymczasem zasiadłem przed mikrofonem, aby w waszych słuchawkach pojawił się ten. Deszczowy odcinek, na który bardzo serdecznie zapraszam. W tego deszczowego odcinka chciałem odnieść się do bieżących aktualności podcastowych. No niestety mamy lato, znaczy niestety mamy lato. Mamy lato i wszyscy się bardzo z tego powodu cieszymy, bo jest piękna, słoneczna pogoda. Mamy, no powinniśmy mieć dużo wolnego czasu. Powinniśmy dużo tego czasu spędzać w bardzo miły i przyjemny sposób. Niekoniecznie tak... Jest i niekoniecznie tak bywa, no ale miejmy nadzieję, że tak właśnie spędziliście mijające lato, no i przez to, że jest właśnie ten wakacyjny okres, to w świecie podcastu sezon ogórkowy, o którym wspominałem ostatnio, no i jest taki zastój, zastój w podcastach. Niewiele się dzieje, tak że bardzo szybko można ogarnąć te aktualności podcastowe. Ja nie nagrywałem prawie miesiąc czasu i poczułem, tak, poczułem taką wewnętrzną potrzebę nagrania tego 35. już podcastu Papa Cafe. Yy, no właśnie, żeby nie robić sobie takich długich przerw. Pierwszy raz zdarza mi się taka duża przerwa i mam nadzieję, że ten stan nie będzie się powtarzał. Chyba każdy z podcasterów chciałby, żeby jedna z tych żelaznych reguł podcastingu była u jego ulubionych podcasterów jak i u siebie samego, czyli u nagrywającego, dotrzymywana a jest to właśnie regularność i regularne pojawianie się podcastów Maciek Skwara swego czasu z zarzucał mi, że moje podcasty nie pojawiają się regularnie nie pojawiają się co tydzień, tak jak to zapowiadam w swoich reklamówkach no i właśnie tutaj yy, tak klękam przed Wami na kolana i proszę Was o wybaczenie, że ten kolejny odcinek podcastu pojawia się tak późno. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Mam nadzieję, że jesteście tak bardzo yy, zajęci swoimi wakacyjnymi zajęciami, że nie zauważyliście yy, tego małego poślizgu, nie zauważyliście braku kolejnego odcinka podcastu Papa Cafe. No, ale też w głębi serca liczę na to, że stęskniliście się gdzieś tam za moim głosem, stęskniliście się za moimi podcastami, stęskniliście się za moim stylem nadawania. Miałem mówić o tym, co się wydarzyło, miałem się ustosunkować do kilku rzeczy, które usłyszałem. W międzyczasie, kiedy nie nagrywałem, pojawił się odcinek podcastu Retro Radio, pojawił się odcinek podcastu Próba Mikrofonu i właśnie w tych podcastach było kilka słów skierowanych może nie tyle do mnie, co na mój temat, no do mnie również, jeżeli się nie mylę. Chłopcy z Retro Radio wspominali pewien czerwcowy weekend, ja chciałem zaprzeczyć, że ja przecież nie chadzam na wesela, nie tańczę i broń Boże, nie śpiewam po niemiecku. Także dementuję wszelkie plotki, jakie krążą po, właśnie w polskiej sieci, jakie można było usłyszeć na łamach podcastu Retroradia, To wszystko kłamstwa i pomówienia. No i kolejny podcast Próba Mikrofonu. Robert ostatnio nagrał bardzo fajny odcinek wraz ze swoją wybranką serca z Wiolą. Nagrał odcinek o Chorwacji i w tym właśnie o oto odcinku opowiadali yy, o swojej wizycie w Chorwacji. No i Wiola tam skierowała kilka yy, słów, które gdzieś tam siadły mi na miękkie. Oczywiście dotyczyły mojej osoby. Ja kompletnie nie wiem, co chłopcy z Retroradia nagadali na spotkaniu podcasterów w Anglii na mój temat ale naprawdę tyle miłych słów które spłynęły w moim kierunku właśnie od wioli tak miód na moje uszy no uważajcie bo jak nasłucham się tych wszystkich takich dobrych rzeczy to no, zepsuję się całkowicie i... a zresztą właśnie no, chyba trzeba mnie poznać żeby powiedzieć czy to prawda czy nie tak w ciemno ufać chłopakom. Z Retro Radia. Adam Zarkiem Tak, no właśnie. No, przechodzimy do deszczowego odcinka. Ja tak naprawdę nie jestem przygotowany. Chciałem sobie pogadać przed mikrofonem. Mam nadzieję, że wybaczycie mi kolejny raz, kiedy zupełnie z biegu wchodzę do kolejnego prowizorycznego studia. Bo tak naprawdę studio nagrań pojawia się tam, gdzie... Jestem i tam, gdzie jestem w stanie zorganizować sobie możliwość nagrywania. Teraz jestem tutaj. Jest to jeden z pokojów w moim domu. I właśnie tutaj, dzisiaj, nagrywamy ten deszczowy odcinek. Zabieram się za niego od dłuższego czasu. Pomysł powstania tego odcinka pojawił się chyba w lipcu, kiedy to między kilkoma upalnymi dniami zaczęło nagle padać. I tak jak w filmie Forest Gump, ten deszcz nie chciał przestać, nie chciał ustąpić i mieliśmy okazję właśnie poznać masę różnych rodzajów deszczu, które spada... spadały na nas zarówno z góry, jak i z dołu, jak to Forest opowiadał właśnie w tej swojej historii, w historii swojego życia, w jednej z historii jak z Wietnamu. Obywatelu i obywatelkom, w obliczu globalnego zagrożenia pozostaje nam tylko jedno. Słuchajcie polskich podcastów. Zapraszam. Podcastowa ręka, Papa kawy. Deszcz nieodłącznie kojarzy nam się yy, z takimi jesiennymi, szarymi dniami, kiedy to ta jesień jest już w pełni, kiedy to większość liści opadło już z drzew i ten niebiański, mokry płyn spada na ziemię, spada na te liście, tworząc takie jesienne błoto. Kiedy jest szaro, buro i ponuro, ale niekoniecznie deszcz musi być smutny. Odcinek tego dzisiejszego podcastu zaczynał się od deszczowej piosenki, która jest bardzo dobrze znana. Jest to klasyka kina, jest to klasyka, jest to zdecydowanie klasyka ścieżki dźwiękowej do filmu. Jest to jedna z kultowych scen kina, zdecydowanie, kiedy właśnie ten aktor, którego nazwiska nie znam, nie pamiętam i nie mam ambicji, żeby spamiętać Nazwisko właśnie tego autora. Tańczy w deszczu, wracając do domu, kiedy odprowadził właśnie, odprowadził wybrankę swojego serca i wracając do domu, rezygnuje z osłony parasola i wraca, chlapiąc się bez beztrosko w tym deszczu, chlapiąc się jak dziecko, ciesząc się pełnią życia. No Widać, że radość wypełnia jego serce, radość wypełnia jego głowę, oddaje się beztroskiej chwili, oddaje się mm, temu, co szykowała mu pogoda. No i szaleńczo tańczy w deszczu. Chyba każdy z nas, chociaż raz w życiu, tak beztrosko właśnie dał się ponieść, porzucił parasol i wybiegł gdzieś prosto pod spadający z nieba deszcz albo jak to mówią prosto yy, pod rynnę <gryw> z deszczu pod rynnę yy, ja pamiętam kiedy mieszkałem w internacie podczas yy, swojej edukacji yy, mieliśmy właśnie taką pękniętą rynnę i kiedyś podczas takiego wielkiego deszczu Kilka osób dało się właśnie porwać chwili i staliśmy pod tym spadającym z nieba deszczem. Staliśmy pod tą fontanną, która chlapała z tej uszkodzonej rynny. No ale było miło i przyjemnie. Śmialiśmy się jak małe dzieci. Świetnie się bawiliśmy. No i chyba o to w życiu chodzi. No jak to napisał kiedyś, czy powiedział jeden z pisarzy w życiu chodzi o to, żeby być odrobinę szalonym no i chyba tak jest właśnie czasami trzeba się poddać chwili czasami trzeba pozwolić sobie na takie małe szaleństwo yy, no właśnie no i deszcz pozwala nam też właśnie, żeby się zapomnieć Teraz może króciutka przerwa na jeden z przerywników muzycznych, który traktuje o deszczu. Tych przerywników będzie dzisiaj trochę, będą przeplatać te moje słowa, które płyną z moich ust, świadomie bądź nieświadomie. Dzisiaj zupełnie improwizuję. Nie mam większego planu na ten dzisiejszy odcinek, ale postanowiłem właśnie, że taki będzie ten deszczowy odcinek. Odcinek, który kłębił się w mojej głowie, na którego szukałem pomysłu, ale postanowiłem, że będzie to właśnie taki zupełnie spontaniczny odcinek, w którym powiem do Was to, co mi ślina na język przyniesie. Teraz jeden z tych muzycznych przerywników. Ciągle pada a nic nie ci śliski jak żółtywy. Mokre niebo się opuszcza coraz niżej. W wodzie, a ja, a ja chodzę Na stoi i na brzegu wszystkim oknie. Patrzę w niebo, kwytam bózda, deszczu krople. Patrzą na mnie, rozpaszone twarze w oknie ciągle pada Ludzie biegną, bo się bardzo boją weszczu Stoją prawie, lepiej się w tej prawie, Ludzie skażą przez kałuże na swej stronie A ja, a ja chodzę Zdejmując się w ulewą, a Czując, jak i komple szósta Ze złożonym parasolem i O tak, ciągle pada, Ale krani już z wody płyną Jakaś para się okryła peleryną Przyglądają się jak mocno w ogrodzie A ja, a ja chodzę Słucham wody, ale szołem podniesiony. Żadna siła mnie nie zmusza i nie goni Ciągle pada deszcz No właśnie, tak ładnie. Nieraz tak jest, jak już wspominałem Przywołując fragment filmu Forest Gump Ciągle pada deszcz Raz zacznie i nie może skończyć Zasypiamy Pada deszcz, budzimy się, pada deszcz I tak kolejny dzień Pada deszcz, ciągle pada Ciągle pada Zazwyczaj wtedy, kiedy Byśmy tego nie chcieli gdy jest za gorąco narzekamy, gdy za dużo pada narzekamy, to już chyba taka polska przypadłość, że, nie wiem, lubimy narzekać. Teraz wypadałoby ponarzekać na to, że Polacy lubią narzekać. I wpisywałoby się to w standardowy wizerunek Polaka, że Polak lubi narzekać. Więc narzekam na to, że Polacy narzekają. Ciągle pada deszcz, a ja mam tutaj pod ręką takie kilka słów, które zapisałem kilka lat temu. Deszcz. Miasto mojej czasowej egzystencji. Smoczyły dzisiaj gęste niebałzy. W oddali dzwony wybijają rytm, w którym mijam brukowane układanki. Sennie Drogie panie i panowie, lecz w kierunku przemian pewnych, do zieleni życia, do ogrodów barw przeróżnych i spokoju w cieniach drzew. Te słowa to bez wątpienia yy, wiosenne miasto. To bez wątpienia czas oczekiwania na takie wiosenne oczyszczenie, które zawsze przychodzi po zimie, które spłukuje wszystkie brudy. Już kiedyś wspominałem o tym w swoim podcaście. To czas właśnie oczekiwania na te zielenie, czas oczekiwania na to nowe życie, które nadchodzi po zimie. Deszcz często bywa oczyszczeniem dla nas samych. Zatrzymuje nas w miejscu. Niejednokrotnie nie możemy zrobić tego, co sobie zaplanowaliśmy, bo właśnie deszcz nam przeszkodził w tych naszych planach. No i właśnie, zostajemy w domu. Siedzimy, czekamy, aż pogoda będzie dla nas odrobinę przychylniejsza. Mamy więcej czasu na ogarnięcie własnych myśli. Mamy więcej czasu na refleksje związane z różnymi dziedzinami naszego życia, związane z różnymi tematami, które kłębią się gdzieś w naszej głowie bądź tematami które poruszamy wraz ze swoimi znajomymi podczas takich deszczowych dni ile czynności można wykonywać podczas deszczowych dni, na które zazwyczaj nie mamy tyle czasu ile byśmy chcieli można dokonać porządków, zarówno porządków w swoim życiu, jak i porządków... Nie mówię tu o sprzątaniu takich prozaicznych czynnościach, jakim jest odkurzanie czy ścieranie kurzów. Mówię tu o porządku takim poważniejszym, o porządku życiowym, o układaniu pewnych spraw, ale też o przeglądaniu takich najbliższych nam szpargałów, sięgamy gdzieś do zapomnianej szufladzie, w której znajduje się album ze zdjęciami. Nie galeria wykreowana w internecie, nie zasoby naszego dysku, w którym trzymamy setki plików JPG, które produkowane są już teraz masowo, ale zdjęcia takie prawdziwe, namacalne zdjęcia. Zdjęcia, które były robione kiedyś zwykłymi aparatami, które dostaliśmy gdzieś na Komunię, albo kupiliśmy za zaoszczędzone złotówki. Mieliśmy 36 klatek, byliśmy ograniczeni taką ilością zdjęć i wtedy chyba bardziej zastanawialiśmy się, co na takich zdjęciach uwiecznić. Ja wtedy byłem młodszy, dużo młodszy. Nie zastanawiałem się tak bardzo nad samym zdjęciem, zastanawiałem się raczej nad chwilą, którą chcę uwiecznić nad ludźmi, których chcę na tych zdjęciach mieć. No i właśnie takie są te zdjęcia z mojego albumu. Gdy sięgam po ten album, mogę przypomnieć sobie wiele chwil, które przeżyłem gdzieś kilka lat temu. Mogę przypomnieć sobie o osobach, które żyją ciągle w moich wspomnieniach właśnie wtedy, kiedy sięgam po te zdjęcia i odświeżam te chwile. Podczas takich deszczowych momentów Możemy również posłuchać w ciszej, spokoju muzyki, naszej ulubionej muzyki. Te same słowa, które docierają do nas po raz kolejny, nabierają innego smaku. Szczególnie, gdy w naszych słuchawkach pobrzmiewa na przykład Grzegorz Turnał, który śpiewa, że na Brackiej znowu pada deszcz. Możemy również... Poczytać jedną z naszych ulubionych książek. Albo poszukać innych książek, które kiedyś trafią na listę tych naszych ulubionych. A nawet jeżeli nie, to czy nie miło jest spędzić taki deszczowy, no, powiedzmy, jesienny czas właśnie, gdy siedzimy w fotelu z kubkiem ciepłej kawy, i czytamy bardzo dobrą książkę? która absorbuje nas do tego stopnia, że myślimy o niej nawet wtedy, gdy robimy sobie od niej przerwę. Jest to też dobry czas, żeby zasiąść przy dobrym filmie. Szczególnie jeżeli mamy odpowiednie do tego filmu towarzystwo i możemy się podzielić po seansie naszymi myślami na temat tego, co obejrzeliśmy. Deszcz to nie tylko refleksja, nie tylko szarobure chwile, które przywołują niejednokrotnie smutne myśli, ale deszcz to właśnie takie oczyszczenie. Deszcz to dobry czas, żeby miło i przyjemnie spędzić czas. Chociaż Sydney Polak na swojej ostatniej płycie śpiewał troszeczkę inaczej. No i zapraszam Was na kolejny przerywnik muzyczny, który traktuje odzwęczne. Deszcz, deszcz gubi ten kraj. Tak śpiewał Sydney. Ale czy tak jest naprawdę? Chyba nie. Wydaje mi się, że właśnie wśród tych szarobórych, o których już wspominałem, aspektach deszczu jest nim wiele pozytywnych rzeczy. No i właśnie nad takimi dzisiaj rozkładam ręce. Nad takimi dzisiaj postanowiłem rozsupłać swój język i właśnie dla takich powstaje ten podcast Deszcz jako coś pozytywnego jako bardzo dobre zjawisko jako oczyszczenie, którego potrzebujemy Deszcz Szklana pogoda Szklana pogoda była taka piosenka jest taka piosenka, która istnieje w naszej świadomości, istnieje w świadomości Polaków, szczególnie w świadomości tych osób, które mieszkają w mieście, które wiedzą, co to jest życie wśród bloków, które wiedzą, co to prawdziwa szklana pogoda, czyli taki deszczowy dzień, w którym to x lat temu pustoszały ulice, kiedy to podczas właśnie deszczu gdy nadchodził zmrok te blokowiska ogarniała szklana pogoda kiedy to w okienkach tych wszystkich mieszkań zapalały się światełka telewizorów kiedy to te światełka wywoływały taką łunę która to ogarniała to blokowisko to szklana pogoda. Szklana, pogoda, od szklana, pogoda, szklana, bez szklana pogoda. Jeszcze wczoraj chciałem zmienić w sobie coś i odlecieć gdzieś daleko stąd. No, ale dzisiaj znowu pada deszcz tak śpiewa Lady Punk. Ja za chwilę będę potrzebował chyba takiego urządzenia, które powstało w świadomości polskich podcasterów podczas spotkania w Anglii. Urządzenie to nazywa się kesslingophone. Wszyscy zainteresowani będą wiedzieli, do czego służy takie urządzenie. Ja podpowiem tylko, że. Yy, jedna z cech tego urządzenia to funkcja która eliminuje bełkot. No i mi zdecydowanie za chwilę będzie potrzebny taki kesslingofon, abym mógł y, swój głos trzymać na wodzy, y, abym mógł ten głos poskromić, abym mógł zatrzymać ten słowotok, który płynie, abym mógł właśnie uciszyć się, nie mówić, nie bełkotać. Mam nadzieję, że nie jest tak do końca źle. Mam nadzieję, że właśnie czy u Was dzisiaj pada deszcz? Deszczowy odcinek może nie jest taki, jak go sobie wyobrażałem. Deszczowy odcinek miał być przeznaczony właśnie po to, aby słuchać go w deszczowe dni. Miał być bardziej refleksyjny, miał być bardziej cichy, miał być bardziej spokojny. Moje wyobrażenie o deszczowym odcinku było właśnie takie. Było takie, że będzie to dobry materiał na to, żeby usiąść wygodnie w fotelu i podczas deszczowego dnia Włączyć sobie taki deszczowy odcinek, żeby dodatkowo się wyciszyć, dodatkowo się nastroić. A zdecydowanie wychodzi mi taka pozytywna bomba energetyczna, która wybuchła gdzieś kilka minut temu i trwa tak do teraz. A Lady Punk w moich słuchawkach śpiewa, że znowu pada deszcz. No i mam nadzieję, że wy to też teraz usłyszycie. Pada deszcz, tak już było wczoraj, znowu ty. To są twoje słowa, w moich znak. Nic się nie zmieniło dzień jak dzień. Tak już przecież było. Nie chcę wiedzieć jaki co. Halo, mam nadzieję, że nie wyłączyliście jeszcze swoich odtwarzaczy i trwacie ze mną w słuchaniu tego podcastu, że trwacie ze mną w 35. odcinku Papa Cafe. Mam nadzieję, że nie znudziłem was po raz kolejny. Mam nadzieję, że wyjadacze podcastowi słuchają tego do końca i... Twardo nie odpuszczam. I za to Was lubię. Za to lubię każdego jednego słuchacza, który docenia tą moją pracę, która mogłaby być lepsza. No ale jest jaka jest. Każdy ma swój indywidualny styl. A ja dzisiaj zdecydowanie mam styl, który można określić tylko i wyłącznie jako freestyle. Jest to deszczowy styl. Chciałem powiedzieć o jeszcze jednym utworze pamiętacie jeszcze taki podcast który nadawany jest na licencji LKP, czyli Leci Kiedy Puszczę podcast Tomka Kęckiego zatytułowany Lubię Kiedy Pada no nie można wspomnieć o deszczu nie mówiąc o podcaście Lubię Kiedy Pada podcast, który był nagrywany w Anglii, czyli w deszczowej krainie Lubię Kiedy Pada czy ja lubię Kiedy Pada? no Różnie z tym bywa, ale dzisiaj nie da się powiedzieć inaczej jak y, oczywiście, tak, lubię, kiedy pada. Yy, I nie chodzi mi tylko o podcast. Dzisiaj lubię także deszcz. Ale dlaczego wspominam o podcaście Lubię, kiedy pada? A dlatego, że znalazłem w internecie hymn, który idealnie nadaje się do tego, żeby być czołówką podcastu Lubię Kiedy Pada Kabaret Limo kiedyś nagrał właśnie taki kawałek zatytułowany dokładnie tak samo jak podcast Tomka Kęckiego czyli Lubię Kiedy Pada. Posłuchajcie tego i mam wrażenie, że i Wam poprawi się od razu humor mam wrażenie, że i na Waszych twarzach pojawi się od razu uśmiech od ucha do ucha gdy zaśpiewacie wraz z kabaretem Limo piosenkę, która zatytułowana jest Lubię Kiedy Pada. koszulę mam dotykam się tu i tam lubię też, choć dobrze wiem kiepskim byłbym ja, Noem jesteś tu najlepsze je, że mogę umyć się je. na stricie wanny brak Opa. też No i mam nadzieję, że według mojej zapowiedzi dobrze bawiliście się z kabaretem Limo. No, ale niestety wszystko, co dobre, kiedyś się kończy. No i ja zbliżam się do tego, aby zakończyć dzisiejszy podcast. Żeby zakończyć dzisiejszy odcinek podcastu Papa Cafe. Mam nadzieję, że nie zmarnowaliście tych Minut. Mam nadzieję, że dobrze bawiliście się w moim towarzystwie. Mam nadzieję, że jeszcze nie jeden raz zaczerpniecie tych plików MP3 ze strony Papa Cafe. Zanim zakończę, chciałbym powiedzieć, że mam nadzieję, że kolejny raz usłyszymy się szybciej niż ostatnio. Mam nadzieję, że podczas jesieni polski podcasting odżyje. Mam nadzieję, że będzie więcej podcastów. Mam nadzieję, że pojawią się nowe podcasty. Mam nadzieję, że podcasterzy, ci podcasterzy, którzy przeszli na licencję Leć Kiedy Puszcza, tych podcasterów jest coraz więcej. Bo oprócz Tomka Kęckiego, tak samo nadaje Retro Radio, tak samo nadaje Made in Island. Chłopaki, co jest z Wami? Mam nadzieję, że Maciek Skwara się wreszcie obudzi. Idzie wrzesień, idzie jesień. Maciek obiecał, że będzie nagrywał i liczę na niego. Stęcniłem się za Waszymi głosami. Mam nadzieję, że Filip nie zawiedzie i będzie dalej nagrywał. Mam nadzieję, że to pielica nie zrazi się. Ostatnio wypuściła tyle odcinków, że aż nie daliśmy rady tego wszystkiego skomentować. Zresztą jak można się odnieść do takiej ilości filmów, których prawdopodobnie nawet nie obejrzymy. No ale miło, że było chociaż coś, co ciągnęło ten polski podcasting podczas tego sezonu ogórkowego. Liczę na Was wszystkich, liczę, że polski podcasting ponownie odżyje. Bo na koniec tego dzisiejszego deszczowego podcastu chciałem Wam polecić. Jeden utwór, który poleci w całości jest to utwór Antoniny Krzysztoń, którą bardzo, bardzo lubię, a utwór nie nazywa się inaczej, jak właśnie pada deszcz. Ja się z Wami żegnam i do usłyszenia na falach polskiego podcastingu. Mam nadzieję, że ten kolejny sezon, który zacznie się od września, rok szkolny, by chciało się powiedzieć, będzie znowu bardzo obfity, bardzo owocny mam nadzieję, że znowu zacznie się coś dziać w polskim podcastingu mam nadzieję, że nikt nie straci zapału do tego co robił, że zawsze znajdzie gdzieś chwilę czasu, żeby usiąść przed mikrofonem i nagrać te kilka słów działajmy Panie i Panowie nagrywajmy polecajmy podcasty polecajmy to zjawisko nowym osobom, bo chyba warto Mam takie wrażenie, że warto polecać polskie podcasty, bo jest naprawdę kilka bardzo ciekawych polskich podcastów. Antonina Krzysztoń, Pada deszcz, a ja mówię wam cześć. Pada deszcz, pada deszcz, więc spacer dziś Dzisiaj dzisiaj jeśli śmieje, ty się śmiejesz. A potok oknem rynny trzy pod rynnami ja i ty. Wody wody cała głowa nie ugasi tego. Dzieciu